czymś, co później przekształca się w perłę, czyli coś, co na początku jest jakimś takim bólem, cierpieniem, na końcu staje się klejnotem, czymś drogocennym. I kiedy myślałem o Maricim Prabhu, kiedy przypomniałem sobie jego życie, jego, przyznacie to też, ciągłe takie walczenie z... z przeciwnościami, że on tak jakby żył w, w trochę zaciasnych butach, że mu ciągle, ciągle coś nie pasowało, a to sytuacja polityczna, a to sytuacja e, geopolityczna, czy jakaś inna rodzinna, tak? Później ta sytuacja w e, Iskonie też. Widać było, że ciągle ma jakiś taki dylemat, ciągle ma jakiś taki e, problem, ale teraz, kiedy odszedł, kiedy nie ma go już fizycznie z nami, e, chciałbym właśnie tą refleksją się z wami podzielić, że dla mnie e, on jest taką perłą, że pomimo tych wszystkich cierpień, które, których doznał, ostatecznie dla nas wszystkich będzie właśnie taką perłą, która powstała z tego e, bólu, z tego cierpienia, z tych wszystkich e, rzeczy, które w ostatnich momentach jego życia miał miejsce i no nie chciałbym się tutaj dalej rozwodzić, gdyż chciałbym dać, poprosić was, żebyście od siebie powiedzieli o swoich refleksjach z Maricim Prabhu i przepraszam, że mówię w takim, w takim nastroju, ale uwierzcie mi, że jest to takie prawdziwe moje odczucie, i rzeczywiście to, co mówię, też mu mogę spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć, że rzeczywiście to, co powiedziałem, tak czuję. Chciałem wam oddać teraz y, mikrofon i poprosić, żebyście powiedzieli coś o swoich refleksjach y, w Mariciu. rananda prawdopodobnie wskazuje na ciebie, Amala Matadzi. czy ty ch chciałabyś coś powiedzieć? Harry Krishna. No więc chciałam przede wszystkim powiedzieć, że Marici jest mi bardzo bliską osobą, dlatego, że to był pierwszy bakta, którego spotkałam. Byłam jeszcze wtedy studentką i czekaliśmy ze znajomymi przed hybrydami na jakiś koncert. I przyszedł Marici i zaprosił nas na program. Poszliśmy na ten program, on był w akademiku gdzieś w Warszawie i pamiętam, że nic do mnie nie docierało kompletnie, ale była bardzo fajna atmosfera, był wykład kulapowany, było prasadam, był kirtan i po kirtanie zobaczyłam stolik z książkami. To było pierwsze wydanie e, Szy i po polsku i piękna okładka, ja po prostu podeszłam do tej okładki, piękny Pan Wisznu i od razu Marici pojawił się i mówi, podoba Ci się? Jesteś zainteresowana. To przyjdź na spotkanie takie kameralne do nas. Było na wtedy świątynia była. I tak się zaczęła moja droga duchowa. To było właśnie dzięki niemu. A rok? 80. 80? Ciekawe, to wtedy w Polsce działał Tak, od 78 roku. Marici przyłączył się w 78 roku, na jesieni. Pierwszy raz pojawił się na programie. Jeszcze miał długie, a to powiedział, długie, piękne włosy. A był inicjowany w 79 w Halinowie. Baktowie wtedy wynajmowali miejsce pod Warszawą. A w 80 roku, w sierpniu, to już ja pamiętam, już sama widziałam, dostał drugą inicjację na Węgrzech. A władze nie przeszkadzały? Przeszkadzały, przeszkadzały. Ale Baktowie sobie radzili. I co jeszcze chciałam powiedzieć, to że Giri Gowardana powiedział, jak Ananta do niego zadzwonił przekazać mu informację, że Maricie opuścił ciało, że to była osoba o złotym sercu. Maricie miał złote serce. I jeszcze do tego miał ogromne poczucie humoru, co pewnie nie wszyscy wiedzą, miał ogromne poczucie humoru i fantastyczne pióro. Pisał listy do Adweity, to były lata... 84, 85, był wtedy w Danii, wykonywał tam służbę przez parę miesięcy i pisał listy. I to były tak fantastyczne rzeczy, że gdyby był internet wtedy, to wszyscy po prostu by mieli dostęp. Ja myślę, że one przepadły niestety, może Maturapati je ma. A Dwejta czytał jego windzie swojej żonie, a Gowinda czytała je mnie. I po prostu, żeśmy naprawdę, żeśmy się pokładały ze śmiechu. On potrafił o ciężkich rzeczach napisać w bardzo fajny, humorystyczny sposób. Także, także jeszcze jedną rzecz, którą powiedział, jak z to żeśmy wspominali Mariciego, że a Marici to był bakta Gentleman. On się nigdy nie denerwował w takim bardzo agresywny sposób. On czasami mógł być zirytowany na kogoś, i, ale zawsze to po, przedstawiał w sposób humorystyczny, lekki, łatwy do przyjęcia. I tak jak powiedziałaś, Prabu, chodził własnymi drogami od samego początku. Robił prasadam, zazwyczaj lado albo berfi, pakował i jechał do Częstochowy albo gdzieś na jakiś program. Baktowie czasami nie wiedzieli nawet. Czasami kogoś pytał, czy by z nim pojechał. Czasami Baktowie jechali, czasami nie. Ananta miał taką sytuację w Szywasandze w Milanówku, że wrócił późno z Sankirtanu, Marici przygotowywał lado w kuchni i mówił go, zapytał, mówił do niego, czy pojechałby z, nie, z nim do Częstochowy. To już były późne lata 80., już Baktowie nie jeździli wtedy do Częstochowy. A to nie, wiesz, taka pogoda, deszcz leje. I, i, I Maric już więcej nie powiedział nic, ale spakował się, wziął pelerynę i sam pojechał. Hare Kryszna. Nigdy nie przypuszczałem, że on odejdzie. Każdy, kto miał kontakt z Maricim, miał wrażenie absolutnie nieprzemijalnej duchowej atmosfery. To był człowiek, jak wszyscy wiecie, niekompatybilny troszeczkę z materią, ale w momencie, gdy z nim przebywaliśmy, mieliśmy wrażenie zupełnie... duchowej rzeczywistości i przesiąkniętej takim totalnym poczuciem humoru. Takim poczuciem, które czasem testowało granice naszego poczucia, czy granice naszego ego, ale z drugiej strony było y, nieskażone y, jakimś, jakąś materialną ironią. Wszystko, co Marycie robił, tak jak rozmawialiśmy, tutaj też przez tym spotkaniem było... Jakby z dala od... od, od, od, od chęci jakiegoś oceniania, czy, czy... Zaszufladkowania kogoś gdzieś. On zawsze... Rozmawiając, rozmawiał... Tylko z tobą. Bezpośrednio ciężko jest mówić, bo to był człowiek, którego jako pierwszego też spotkałem, tak jak Amala mówiła i dokładnie te same przeżycia. <coughs> Na stadionie Skrybo bodajże jeszcze, w momencie, gdy tylko wybuchł stan wojenny, Maryci stał tam z broszurami w straszliwe jakieś zawierusze w deszczu i. I sprzedawał za, za, za jakieś datki, te broszury, zaprosił na program na Falenckiej. Tam go zobaczyłem od razu, gdy grał na mrdanze. Był też agachanta, kolapowana, miał, miał wykład. Kręcił się gdzieś niezapomniany. Manu, <śmiech> że tak powiem. <śmiech> także także to, są, to są wszystko te, te klimaty, gdzie, gdzie on był takim. Jakby punktem, kierunkowskazem, tak jak każdy z nas płynął po jakimś zburzonym oceanie przed spotkaniem baktów, Marici był trochę jak latarnia morska. I zawsze, jak pamiętam, czy jechaliśmy gdzieś do Shantipur, czy do, do Ramakeli, każdy w przedziale chciał siedzieć z Maricim i, i, i, i, i, i słuchać tego, co on miał do opowiedzenia. Był to niezwykle ciepły człowiek, natomiast... Mam wrażenie, że doskonale znajdujący się w swojej duchowej rzeczywistości i starający się chociaż część tego przekazać innym. Przez to niestety dość, tak jak już wspomniałem, nie, niekompatybilny z tym, co, z czym spieramy się na, na co dzień, z, czym, z tą energią materialną, która tak wielu doświadcza, jego również doświadczyła. I nie ma sensu oceniać w tym momencie, czy, czy, czy na pewnym etapie swojego życia zrobił źle, czy dobrze, tak, a nie inaczej postępując ze swoim zdrowiem, ale po prostu jest to dla nas bardzo wielka nauka. Dla mnie osobiście w momencie, gdy się dowiedziałem o tym, że, że Marcin odszedł, że, że już więcej go nie zobaczę w tej formie, w jakiej jakiej wszyscy go znaliśmy, było to bardzo ciężkie, ale pomyślałem sobie właśnie, że to nieistotne kim jesteśmy, ale na pewno warto żyć uczciwie, żyć z bardzo dużym dystansem do tego, co nas otacza, bo, bo, bo tego uczył i Po prostu on, on zawsze był antysystemowcem, <grym> zawsze będąc w Iskonie był poza nim, a może ponad nim. Nie wiem jak to ocenić, ale przebywając z nim miało się wrażenie bycia zawsze face to face i, i zawsze ktoś do kogo on mówił był dla niego najważniejszy w tym momencie. Takie wrażenie docenienia, słuchania, krótkiej, ale bardzo takiej w punkt rady. To wszyscy wiedzą. Przy tym swoim poczuciu humoru i... i i tych wszystkich cechach, które posiadał, no to było bardzo takie czasem nierzeczywiste jak, jak gdzieś się z nim jechało, nie wiem, te tysiące programów, każdy z nas tu podróżował z nimi i miał, miał okazję widzieć, jak on działa. Czasem wydawało się, że coś od niechcenia robił, ale tak naprawdę było to bardzo szybkie, bardzo precyzyjne, bardzo profesjonalne, zawsze zdążył na czas z tym. Świat na pewno jest inny, jak go zabrakło. To tylko mogę powiedzieć, bo zbyt blisko i zbyt wiele godzin spędziliśmy razem, żeby teraz można spokojnie coś o nim powiedzieć. Pamiętam jeszcze ostatniego maila, gdy pisał do mnie rok temu. Rozmawialiśmy wiele godzin w mojej firmie i miałem wrażenie, że po prostu... Bardzo, bardzo ciężko jest mu w tej energii materialnej się znaleźć, tak bym powiedział, tak bym to w dwóch słowach określił. Może za rok, dwa będę w stanie powiedzieć coś więcej, nie wiem, a jest to ciężkie. Jest z nami pórna Pragia Prabu, który bardzo blisko był Mariciego przez długi okres czasu. I myślę, że też za chwilkę coś powie na, na temat Mariciego, ale ja chciałbym powiedzieć, że Prabu w środę też doświadczył osobiście takiej rodzinnej tragedii, gdyż zmarła jego mama, Jest tak chciałbym też z, wraz z wami tutaj złożyć prabu, takie szczere kondolencje z tej okazji. Takiego słowa używamy, kondolencja, tak, ale za tym się wiąże no, takie duże pragnienie bycia razem z tobą w tym trudnym momencie, tak to za, tak to rozumie, więc wiem, że jest ci trudno tutaj być i, i, i cokolwiek powiedzieć, ale jakbyś mógł pomimo tej swojej też osobistej, a no jakby nie było tragedii, tak, bo straciłeś mamę, nie ma jej tutaj, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć coś o Maricim Prabu i podzielić się z nami swoimi refleksjami. Dziękuję bardzo, Kasi, za miłe słowa. Wsparcia. Wspomniałeś moją mamę. Moja mama była bardzo blisko Mariciego. Kiedy Marici już nie działał aktywnie w Iskonie, kiedy był schorowany, zawsze kiedy byłem w Polsce, moja mama gotowała mu zupy, które uwielbiał. A później, kiedy ja musiałem wyjechać, to moja mama gotowała mu zupy, starsza osoba schorowana i woziła mu zupę autobusem do jego mieszkania, gdzie leżał w łóżku chory przez spory okres czasu, także byli bardzo, bardzo blisko, mama bardzo go lubiła, on bardzo cenił mamę. Ech, ech, moja mama odeszła w środę o godzinie 17.25, a Marici odszedł bodajże o 6 w czwartek, o 6 rano, dosłownie kilka godzin po tym, jak odeszła moja mama. Także być może jest w tym jakaś boska aranżacja i wskaźnik tego, że byli też blisko. Moja podróż z Maricim miała taki przebieg, że na początku podchodziłem do niego z ogromnym szacunkiem. Po prostu nie, nie, nie wychylałem się za bardzo, zawsze byłem z praciarem, oni się przyjaźnili. Ja po prostu słuchałem i podziwiałem Maryciego. Imponowało mi dosłownie wszystko, co robił. Imponowało mi piękna polszczyzna, którą e, mówił. E, imponowało mi to jego gra na instrumentach. Imponowało mi jego śpiew, e, imponowała mi jego postawa, e, jego poczucie humoru, które było tu wspomniane. E, z czasem jednak im bardziej zaczął się oddalać od baktów pozornie, tym ja zacząłem się do niego przybliżać, a on zaczął się otwierać. Co prawda nie byłem dobrym przyjacielem, bo okazuje się, zgodnie ze słowami jego, jego ex-żony, Ormão Ricci mnie uważał za przyjaciela, niestety nie byłem dobrym przyjacielem, bo zaniedbałem go w ostatnich latach. I stopniowo stopniowo to, to nasze uczucie przyjacielskie zaczęło, zaczęło się zacieśniać. Wszyscy tu wspomnieli o tym, że Maryci miał ogromne poczucie humoru. Jest mnóstwo opowieści. Maryci był nie, niezwykłym gawędziarzem. Jego opowieści jeszcze z czasów początków tutaj Iskonu i Bhakti jogi w Polsce, to można leżeć na ziemi przez godzinę i, i zrywać boki, ale pod tą pokrywą tego poczucia humoru, znajdowała się osoba niezwykle wrażliwa. W moim rozumieniu to poczucie humoru było niejako taką osłoną, która chroniła go przed bólem tego świata. jak Patryk wspomniał tutaj, że on nie był kompatybilny z tym światem. Także ja, ja, ja uwielbiałem jego poczucie humoru i czasami jak przyjeżdżałem do Polski, to spędzaliśmy ze sobą wiele, wiele godzin i ja cały czas go wierciłem, a cały czas czekałem na ten moment, kiedy on przestanie się śmiać, przestanie żartować i będę, będę mógł być świadkiem i mieć ten przywilej, żeby zobaczyć jego serce. To były bardzo rzadkie chwile, które najbardziej sobie ceniłem. I w tym momencie mogłem, mogłem być świadkiem postrzegania czystej duszy. To była, Marici był wewnątrz, w środku, w swoim sercu, był osobą, tak jak mówiłem, niezwykle wrażliwą i niezwykle głęboką. Był niezwykle, niezwykle głębokim myślicielem. Ktoś, kto go nie, nie znał, myślał, że on jest... Twircykiem, że robi sobie żarty ze, ze wszystkiego, jednakże tak naprawdę głęboko w duszy. On miał bardzo pod, filozoficzne podejście, podejście do życia i do różnych spraw. Był też stoikiem. Do wszystkiego podchodził z dystansem i ze spokojem. Nawet w tych ostatnich momentach życia, kiedy był schorowany, nie byłem przy nim, ale sobie tylko mogę wyobrazić, że pogodził się z losem. Mogłem powiedzieć coś kontrowersyjnego w tej chwili, to zależy od Ciebie, na, na temat... Myślisz, że jest to właściwe? Bo będę mówił o rzeczach nadprzyrodzonych w tej chwili, także jeżeli ktoś, ktoś czuje, że, że będę opowiadał historię o duchach, to niech się wyłączy ale e, dla osób, które, które były, doświadczyły tego, jest to coś prawdziwego i, i zgodnie z naszą filozofią i wiedzą jest to możliwe. A, a jest tu z nami na sali osoba, której imienia nie wspomnę, bo, bo mogę dostać po uszach. Całe szczęście, że nie rozumie języka polskiego. A, nie mieliśmy... Nie mieliśmy kontaktu z Mariciem, tak jak mówiłem, przez wanych parę lat. Nic nie o tym nie, nie wiedzieliśmy. Ja byłem tu w Polsce, a moja żona była w Helsinkach i w nocy, kiedy, kiedy Marici odchodził, a moja żona obudziła się. To było między pierwszą, a drugą nocy czasu polskiego. Nagle się obudziła, czując, czując obecność Mariciego. A, po czym poczuła obecność Kryszny. <grych> Zaczęła się gorąco modlić, nie wiedząc, nie zdając sobie sprawy, że Marici, Marici leży na łożu śmierci, a, a, że jest w szpitalu. Wiedziała, że coś się dzieje. Zaczęła się gorąco modlić. A, po 30-40 minutach takiej modlitwy i tej, tego uczucia obecności Najwyższego Pana i Mariciego doznała praktycznie nie, nieziemskiego spokoju i ulgi w sercu. I w tym momencie ogarnęło ją takie stuprocentowe przekonanie, że Kryszna zaopiekował się Maryciem. Możemy w to wierzyć czy nie, ale dla nas jako przyjaciół Mariciego i osób blisko z nim związanych jest to faktem. Dlatego, że Najwyższy Pan nie patrzy na to, na tak zwane grzechy uwielbicieli. Nasza koncepcja Boga jest bardzo ograniczona. Cokolwiek zrobimy w służbie dla Niego, On tylko to widzi i wyolbrzymia to. Dlatego Marici w tej chwili jest jest w bardzo dobrej sytuacji, w bardzo dobrym miejscu i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ja rozmawiałem na ten temat z żoną, także ta historia ją bardzo podbudowała, bo była zaszokowana w oczywisty sposób odejściem Mariciego, A także postanowiłem, że podzielę się z nią tutaj. Um. Można o Marici, można mówić, można mówić godzinami. Może jedną, jedną tylko taką historię z Sankirtaną opowiem, było w Gdańsku bodajże 88 rok czy siódme, to był jeden z tych takich maratonów letnich, gdzie sprzedawaliśmy książki ślapra upada i Marici w tamtym czasie a, był na pierwszym miejscu. I ja starałem się dorównać, ale przegrywałem. Justyna, jego przyszła żona, była na drugim miejscu. Także w Gdańsku można było widzieć tam na tej głównej ulicy, nie wiem jak to się nazywa, na długiej. Wyobraźcie sobie taki widok, w oddali widać mrowisko ludzi, kupę ludzi, ręce, nogi, mózg na ścianie, wyrywają sobie coś tam gdzieś, podchodzi, zbliżamy się, kamera podjeżdża bliżej, słychać krzyk, Bierzcie ostatnie egzemplarze, jutro nie będzie. Wtedy widać ręce z pieniędzmi dające Maryci Maryci stoi e, z obłędem w oczach, z, z transcendentalnym obłędem w oczach, ryczy, piana na, na ustach i ci ludzie wprowadzeni przez niego w tą, w tą wibrację szaleństwa wyrywają sobie książki, które Maryci ma w plecaku. Marici nie, nie liczy pieniędzy, po prostu bierze pieniądze, a ludzie sami biorą te książki. 5-10 minut, plecak jest pusty, Marici z powrotem idzie do, do domu, gdzie mieszkaliśmy, po następny plecak. Także codziennie wieczorem spotykaliśmy się i liczyliśmy, kto wygrywa. Była konkurencja, była konkurencja i jednego dnia udało mi się sprzedać więcej książek niż on, jednego dnia. Co zrobił Marici? Maryci wysłuchał, wstał, otrzepał spodnie, włożył książki do plecaka i wyszedł. Po czym wrócił, wrócił z pustym plecakiem. No i wygrał cały ten maraton. Druga była Justyna, jego przyszła żona. Właśnie po tym maratonie zdaje się, że się pobrali. No Ja byłem, ja byłem na zaszczytnym trzecim miejscu. Także to były rozrywki z Maryciem. To było 89. Ale teraz tak. już nie tak łatwo jest cokolwiek sprzedać jak w socjalizmie. Teraz to, Książek chętnie nie kupują jak kiedyś. Książki by były spodlany. Ja nie mogę sprzedać? Może Raczera Nando, Prabu, chciałbyś coś powiedzieć? Jest mikrofon już w tym rejonie, to może tobie oddamy głos. Właściwie wszystko, co miało być powiedziane, zostało powiedziane przez osoby, które. Było blisko z nim związane emocjonalnie. Ja tak ze swojej strony mogę tylko dodać to, że Macie był w porządku. To znaczy, był osobą, z którą można było gadać na każdy temat i był kimś, kto nie bał się podejmować trudnych tematów. Tak jak mówiłem, dzisiaj to krótko podkreślę to raz jeszcze to, że tu jesteśmy, przynajmniej ja, ale przypuszczam, że Pórna pragia Prabu, ty też Kasi, to jest jego zasługą. Dlaczego? Dlatego, że chyba tak było. Dlatego, że była osobą, która w tym czasie młodym chłopakom, którzy byli tuż po studiach, którzy mieli wszystko w głowie, tylko nie życie duchowe, yy, i wiem dokładnie, co mówię, yy, yy, poświęcił czas. To, za co mu jestem osobiście bardzo wdzięczny, to, to z tej perspektywy lat, którą teraz posiadam, to to, że on miał dla nas zawsze swój czas. I nie było to, Oczywiście no, nie był aktorem. Jak wiemy, każdy z nas ma odegrane pewne role w życiu, ale on nie był dwulicowy, był osobą otwartą. To, co miał w sercu, miał na języku, to nie znaczy, że ten, to serce otwierał przed każdym, ale był osobą, która, od której nie byliśmy w stanie wysłuchać wszystko. Był kimś, kto, tak jak tutaj Patryk mówił, który nie, trzymał się z daleka od czegoś, co nazywamy tą, tym ocenianiem. Tak z perspektywy jego patrzenie na nas było tak, jak patrzenie ojca na dzieci. Ja pamiętam taką sytuację, że mieszkał się z Porno Progiem, bo porno był w tym, w tym czasie w wojsku, nie takim wojsku jak teraz, tylko prawdziwym wojsku, gdzie się strzelało z armaty albo biegało przez torna palmowe. I to było poważne wojsko, wojska wojskach chemicznych. Ale później był przeniesiony do Warszawy, mieszkaliśmy razem na Tamce, ja kończyłem studia. Wyobraźcie sobie, no, przecież mieliśmy ranne programy, ale to różnie bywało. I Maricie to zauważył. I wtedy mieszkał na Czereśniowej u Krishna Mohana. No to jest kawałek drogi we Włochach. Mieszkaliśmy na tance w centrum i Mariczy był na tyle uprzejmy, że codziennie o 3.30 był dzwonek. <grytanie> Pamiętasz to? My oczywiście byliśmy no, nie do końca kompletnie jak gdyby odziani, ale Maricie wchodził z plecakiem, to robimy arati, prawda? I to trwało bardzo, bardzo długi czas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Maricie nie... Była osobą, która szanowała ludzi. Ja tę lekcję, którą od niego otrzymałem, staram się cały czas powtarzać, zmiernym, jak widzicie, skutkiem, ale był to ktoś, kto potrafił nas podnieść. To, że ja jestem świadomości Kryszny tutaj, w różnych okolicznościach jest spowodowane tym, że On, on nam poświęcił swój czas. I, I wiecie o tym doskonale, że często jak rozmawiamy z ludźmi, że możemy oferować im wszystko, ale najcenniejszą rzeczą, jaką możemy oferować, to jest nasz czas. Sekundy czasu nie odda nam nikt. Za żadne pieniądze z świata to jest stara prawda. Ja będąc w tym wieku, jakim teraz jestem, mogę, mu powie mogę powiedzieć yy, to, co mu właśnie przed chwilą powiedziałam, że Melczy był osobą, która, nie, która yy, potrafiła obdarzać innych swoim czasem. Można było z nim godzinami. Była osobą, która yy, potrafiła rozwiązywać problemy, jednocześnie człowiekiem, który miał do tego ogromny dystans. Dlatego też to, że jesteśmy tutaj, przynajmniej my, zawdzięczamy jemu. I tak jak tutaj prawo powiedział, jest też mnóstwo historii. Ja pamiętam, jak szedłem do wojska yy, i to dla mnie było bardzo trudne, bo nie wiedziałem, co się wydarzy. Po tym, co Pragia mi opowiadał, spodziewałem się wszystkiego, że nie będę mógł się kąpać, że nie będę mógł mantrować, że nie będę miał co jeść. Takie były czasy. Yy, I pamiętam, że <śmiech> rozmawiałem z Mariczem, Mariczem mnie odpowiadał na wschodni, bo jechałem do Wrocławia, i pamiętam, że stałem w tym pociągu, to jest takie też symboliczne i on mi popatrzył w oczy, położył tak rękę na, na, na ramionach, mówi, słuchaj, nie martw się, długo w tym wojsku nie będziesz. No, to ja roz, wtedy, kiedy jechałem tam, rozumiałem, że jest to taka, taka, taka dobra wola, takie życzenie, żebyś się dobrze czuł. Faktycznie, po miesiącu już mnie tam nie było. Dlaczego? Dlatego, że ja mówię, później zapytałem Marcika, skąd ty to wiedziałeś? On mówi, dlatego, że właśnie drukowała się Bhagavad Gita. To, co Kamala Kara wydrukował w domu Sława Polskiego, Potrzebowaliśmy ludzi na Sankirtan. Akurat ty byłeś potrzebny. To mi powiedział osobiście. Ja nie tutaj jestem daleki od mistycyzmu, ale chcę powiedzieć, że jeszcze jedną rzecz na koniec. To, co każdy podkreślał, że Mariczy miał niesamowite poczucie humoru. To był czarny humor. Ja pamiętam, jak ostatnio siedzieliśmy tutaj w świątyni, on mówił o swoich czasach, kiedy mieszkali Baktowie na Nowym Świecie. Ja do niego podszedłem i mówię: Mariczy, miło, że przyszedłeś, że jesteś z nami, a Mariczy mówi, tak, tak, tak, być może jest to ostatni raz. Ja mówię, tak na niego patrzę, mówię, co ty macie. przecież tak popatrzyłem na niego, on mówi, no nie jest to tylko y, takie moje pragnienia, ale będzie inaczej. Więc y, w tym momencie, mimo tego, że go znałem, wiedziałem, że jestem takim zwolennikiem tego rodzaju nastrojów, to się przestraszyłem, bo inaczej to dobra. Więc skończąc, chciałem powiedzieć, że Kreszno nie jest aptekarzem, Bóg nie zajmuje się, tak tutaj Pornak Praja powiedział, ważeniem naszych grzechów na wadze. To nie jest jego zajęcie. On nie ma wielkich, rogowych okularów i cały dzień spędza na tym, żeby oceniać innych, co, kto, kiedy i jak zrobił. Kryształ nie jest aptekarzem, jest kimś, kto y, bierze to, co jest najcenniejsze. A Mariczo do sw y, swoje życie temu, co jest najcenniejsze. Tak żeśmy rozmawiali na koniec. Tak mówi Kryształ w Kto jest jego naj najbardziej ukochanym wielbicielem? 1869. Ten, kto uczy innych służb oddania. I taka osoba Kryszna I to są ostatnie zdania Kryszne, taka osoba jest mi bardzo droga. I taką osobą był Marici, który dawał nam to wszystko bardzo głęboko z serca. Tylko tyle. <try> Dziękuję. Dziwia <try> simha Się tu siedzę i śmieję, ale nie śmieję się z tego, co wy mówicie, tylko się śmieję z tych dowcipów i tych sytuacji, których też słyszałem. E, na przykład Purandara, ja nie wiem, czy to jest do, do powtórzenia teraz, ale no taki był Marici. Był Harina, procesja idzie, podchodzi starszy człowiek i mówi, którędy na piwną i Marici w krakowską, ale w drugą stronę mu wskazuje, a Purandara mówi, słuchaj, Dlaczego ty temu człowiekowi w drugą stronę kierunek pokazujesz? A ci mówi, bo jak dusza nie doświadczy cierpienia w tym świecie, to ona nie przyjdzie do Kryszny. <grystanie> I, i, to, I tak jak tutaj było mówione, Maryci cały czas się śmiał. Byłem on nawet w, tych, w tym ostatniego dnia, słuchajcie. <grystanie> Marici był jak dziecko, jak niemowlak, jak akurat jestem, wiecie, ojcem, mam małe dzieci, tak, i przypomniałem sobie, jak te dzieci się rodziły i mają takie gesty nieskoordynowane. I tutaj mówiliście o różnych mistycznych takich, tak, i, i normalnie Marici miał taki dyrektor też z takim uśmiechem, słuchajcie, ja mimo, że sytuacja była bardzo poważna, no też widziałem, że Maric nawet w tym momencie, kiedy już był ten dzień przed odejściem, on po prostu miał fan, on miał fan i na swój sposób czarny, rozumiecie, taki z dystansem. Po prostu odchodził całkowicie wolny. Ja to czyłem, że on jest całkowicie wolny od, od materii. I takie jeszcze te przygody z tą kradzieżą tych pieniędzy na koniec, to te, też się z tego śmiałem, bo taki był Maridzi, że, że on się śmiał, jak nawet ludzie coś tam nie, nie, nie, nie, nie spełniali, tych wymogów biznesowych. Tutaj któryś ze starszych baktów powiedział, że on był doskonałym przykładem, jak nie należy prowadzić biznesu, <grym> a jednocześnie odnosił sukces też w biznesie, bo, bo przyciągnął. Ludzi i pokazał taki to, ten soft, ten, ten miękki czynnik biznesowy, że tak naprawdę już na którymś tam etapie ludzie już nie są zainteresowani bogactwem materialnym. Oni chcą relacji i Marici żył tym bogactwem, tymi relacjami między nami. Pamiętam sytuację, wchodzę do jego do magazynu, pukam, nikt pukam jeszcze raz, otwieram drzwi i Marici siedzi i mantruje Gayatri. Słuchajcie, pierwszy raz widziałem Mariciego pogrążonego w medytacji o Krysznie. I to był ten moment, tak jak Purna tutaj pięknie powiedziała, że to są takie wyjątkowe perełki, że nie tylko się śmiał, ale on był bardzo głęboko wewnętrznie skupioną osobą i jego świat, jego bogactwo było tutaj w środku i... Marici to był dla mnie brat odzyskany, bo on wyszedł z domu, jak miałam 8 lat. No nie dało się u nas żyć. Po prostu uciekł z domu. I ja w wieku 15 lat zostałam zawieziona przez ojca z moją mamą, bo w Ostrowach było gospodarstwo, gdzie oni się osiedlili. i ja w ogóle przez 10 lat nie wiedziałam, że, że on gdzieś jest. Wiedziałam, że jest za granicą. Tak mi ojciec tłumaczył, że on. I wyjechał za granicę i gdzieś jest. Nie wiedziałam, gdzie. Pojechaliśmy w Ostrowach, było gospodarstwo. Ja go pierwsza zobaczyłam po latach. I wtedy zaczął się pojawiać w moim życiu, zaczął się pojawiać w domu. Jak powiadam dzisiaj, ja byłam też taka niepokorna. Długie włosy, glany, żółta spódnica, korale, i też byłam tępiona w szkole przez dyrektora. I Maric dał mi kurtkę skórzaną, taką dużą, za dużą na mnie kurtkę. I właśnie ta kurtka moja ulubiona zawsze była ze mną, chociaż jego w domu nie było. Pojawiał się, znikał, bo jeździł cały czas i mówicie o czarnym humorze. Tak, czarny humor, a nie jeszcze, chciałam powiedzieć, że gdy się pojawiał, to rozmawialiśmy, ale to były naprawdę krótkie wizyty w domu i on mnie nauczył spokoju ja byłam zawsze może nie narwaną osobą, ale sport, treningi, y, nigdy mnie nie było w domu y, i bardzo często jak przychodził do domu, to wyciągał mnie na balkon, co nasz tata tępił, bo sąsiedzi, co sąsiedzi powiedzą, że my rozmawiamy o jakieś dziwne, jakieś dziwne tematy i zawsze mnie uspokaja, mówi mów wolniej, ludzie będą cię słuchali wtedy, y, mów ciszej, y, myśl co mówisz i uspokajał mnie. Nauczył mnie Nauczył mnie rozmawiać z ludźmi, nauczył mnie słuchać, no, jego dowcip, jego dowcip był wszechobecny. Dość, znaczy, praktycznie dopóki miał kontakt ze światem, bo ostatnie dni to naprawdę można było po cichu wysłuchać, co powiedział i to też było, było śmieszne, jak tego doświadczyła Olga, kiedy no, byliśmy u niego codziennie, wymienialiśmy się, żeby nie był sam, bo tam był zamknięty w sali, w sali numer 13 był zamknięty sam, drzwi były otwierane na kartę, więc nikt nawet nie mógł do niego wejść, trzymać go, no, tylko my. Ale jakby coś się działo, on się cały czas buntował, mówi, że do końca chciał być samodzielny i z tymi węflonami chodził taki, ale cały czas, cały czas był samodzielny. Już nie wiem, do czego zmierzam. A, przyszła, przyszła, tak, przyszła pielęgniarka, ja siedziałam z Olgą i pielęgniarka mówi, a pani do Olgi, pani to jest córką. Pana Mirosława, ona mówi do Mirka, no i co tatusiu, tak, to tatusiu, a on naprawdę wtedy już ledwo mówił, ale odezwał się, nie chciałabyś mieć takiego tatusia, tak, nie chciałabyś mieć takiego, a ja myślę, żeby chciała. Ja bym chciała mieć takiego ojca, naprawdę bardzo bym chciała mieć takiego ojca mądrego, yy, takiego, który słucha, po prostu słucha, po, potrafił powiedzieć, skarcić mnie bardzo, ale po to, żeby mi postawił na nogi. A jeszcze a propos dowcipu, to ciśnie mi się naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele i ostatni, który mi się dzisiaj przyśnił, jego wspomnienie, nasza mama umarła 10 lat temu, była też aniołem. Myślę, że on był po niej aniołem. To był najlepszy człowiek, jakiego moja mama, była najlepszym człowiekiem, jakiego w życiu poznałam. Oddawała swoje rzeczy tak jak on. Wjechaliśmy za granicę, opowiadałam tutaj kiedyś byliśmy dwa miesiące za granicą i przyszły panie do hotelu, to było jeszcze wtedy chyba w Związku Radzieckim, nasz ojciec był na placówce i oddawał wszystkie swoje rzeczy. Wróciła, no, w jednych butach, w jednej sukience do samolotu wsiadała, bez bagażu. Myślę, że on, myślę, że jakieś cechy po niej przejął, a codziennie mama nasza mi się nie śni w ogóle, chociaż bardzo bym chciała, a Marici śni mi się codziennie, od, od pożegnania, które było w piątek, śni mi się codziennie, a dzisiaj obudził mnie śmiech, też o 6 rano, bo śnił mi się, bo były dwa sny, ale jeden z nich to był jak, a dzisiaj tańczyliśmy, tak, bo on się bardzo chciał nauczyć tańczyć jakiś czas temu i chciał, żebym z chodziła do, do szkoły tańca wiele lat temu. I ja stwierdziłam, że no, no nie wiem, no po co jakiś taniec klasyczny, jakieś nauki, chodźmy do klubu i zobaczymy, co ty, co ty potrafisz. No i tak się rozbujał, rzeczywiście, żadne nauki nie były potrzebne, myślę, że taniec, radość, taki fan był w nim. To jeden sen dzisiejszy, a wczorajszy to, to opowiadałam tutaj, jak byliśmy kiedyś, jechałam na trening, on mnie z niego oczywiście zawrócił nie było możliwości, żebym nie przyjechała, czekał nade mną, na mnie pod kongresową. Był wtedy koncert, była i mówi, no musisz przyjechać, nie ma w ogóle możliwości, czekał, poszliśmy. Był koncert, gdzie wszyscy ludzie w kongresowej siedzieli, bo na grało, a oni siedzieli sztywni. Oczywiście Marici pobiegł pod scenę, jeszcze wtedy chyba bez flagi i zaczął tańczyć. Zaczął tańczyć, ja oczywiście też poszłam i próbowali nas żeby zdjąć, ale dołączyło się więcej osób. Już dali sobie spokój i tańczyliśmy, tak. Wszyscy siedzieli, ja się oglądałam na ludzi, oni siedzieli sztywno, nie wiem po co tam przyszli. No i za chwilę Marici pojawił się z flagą kubańską, kij wysokości kilku metrów więc zaczął machać ta flaga, ja nie wiem, myślałam, że go przeważy, bo on ledwo ją trzymał, znaczy on był drobny, tak? I ta flaga była wielka, ona miała, płachta była olbrzymia i zaczął ją machać tak przed sceną. Już ochroniarze do, zupełnie dali sobie spokój. No i na koniec mówi, słuchaj, nikt im nie kupił kwiatów. I z tego, co pamiętam, to on gdzieś wychodził wcześniej, mówi, że nie ma kwiatów i kupował im kwiaty. Yy, solistce, no i reszcie tam na no, całej... Także no... No można mówić długo, tak. To, to był brat, którego się uczyłam naprawdę po długim, długim czasie i, i te nasze rozmowy, kontakty to były takie rwane potem, bo ja już byłam dorosła, y, on już mieszkał tu u siebie. Y, na pewno wasze przyjaźnie były takie bliższe. On był mi bratem odzyskanym, tak jak mówię. Dopiero zaczęliśmy się siebie uczyć i nie, nie zdążyłam go tak naprawdę... Yy, poznać. Wydaje mi się, że jeszcze dużo mogłabym w nim odkryć. Ja mogę tylko powiedzieć <śmiech> parę słów na temat Marciego, Mirka. <śmiech> Ponieważ z nim, miałem z nim kontakt przez jakieś ostatnie 4 lata, taki bliższy przez jakieś dwa, często przyjeżdżałem do niego na Ursynów. I Pomimo tego, że jestem młody, Kiedyś, jak mieliśmy właśnie takie w rodzinie, kontakty były bardzo oddalone, no to zawsze widywaliśmy się na jakieś święta, cześć, cześć i tak to się kończyło mniej więcej. Jak zacząłem z nim rozmawiać i on też zauważył, że już może ze mną porozmawiać, to miałem wrażenie, że bez względu na to, co nas dzieli, co nas łączy, był dla mnie jak przyjaciel, mówiłem do niego i tak jak mówiście słuchał mnie, ale też był, był aktywny w tej rozmowie. Ta rozmowa z nim mogła trwać bardzo długo. Pamiętam, jak jechałem z nim do obra z obrazami do Częstochowy. Jesteśmy chyba ze 4 godziny, ani chwili nie milczyliśmy. A jak ja z nim rozmawiałem, to czułem się prowadząc ten samochód, jakbym nie jechał po ulicy, tylko był totalnie gdzie indziej. Bo wyjechałem z Częstochowy, a za chwilę byłem w domu w Warszawie. I to było takie genialne uczucie i zawsze właśnie, jak byłem z Mirkiem, to tak to mniej więcej wyglądało i ostatniego dnia, jak y, musiałem coś zrobić, nie przyjechałem o 18 po pracy tak jak zwykle, tylko była godzina 20 i tak mówię, dobra, jadę do Mirka, mówię, że wpadnę do ciebie jutro, powiedziałem poprzedniego dnia, jak co dzień i przyjechałem, była tam Patrycja i tak, tak, tak, tak. I właśnie był bardzo aktywny, ale ja przez cały czas byłem pewien, że on mnie słyszy, nas słyszy, dlatego rozmawialiśmy z nim i jak wychodziliśmy przed 11, przez, a naprawdę już nie mógł wcześniej ruszać rękami nic, jak wychodziliśmy, to włożył sobie ręce pod głowę. I widać było w nim spokój. Jak nie miał siły się ruszyć przez ostatnie dwa tygodnie ręką do góry, to miał ręce z tyłu głowy i tak sobie leżał. Już czułem, że, że jest spokojny. Zresztą tak podobne wrażenie nie tylko ja odczułem w piątek po kremacji, jak już opuścił ciało. Ja nie byłem w stanie być smutny, byłem cały dzień uśmiechnięty. Czułem, czułem go totalnie wszędzie. Jak jechałem samochodem, to... Wiedziałem, że jest ze mną, po prostu y, jest i myślę, że będzie. Że będzie zawsze, bo ja go czuję non stop sobą i naprawdę też tak jak y, mówiliście, rzecz, którą zapamiętałem od niego najbardziej, to jest nie oceniaj, don't judge. To mi kiedyś powiedział i to mi tak zapadło do głowy i bardzo dużo mi też dało naprawdę, bo zacząłem trochę inaczej podchodzić do wielu rzeczy i do ludzi, bo mówił, że jak, nie mów, że ktoś jest zły jeżeli ktoś robi takie rzeczy, może mieć swoje powody, ma swoje powody, trzeba reagować, ale nie można osądzać, tak, jeżeli tobie się dzieje krzywda czy coś. Każdy ma swoje powody i żeby nie oceniać. No i to tyle z mojej strony. Czy jest Tamocha Kryszna może z nami? Tamocha. Przyszedł czas na ciebie, to jest Wielbiciel, który, który z, zna, zna Mariczego ja, też. No, powie coś. Z, sorry, będę ryczął, chyba na stare lata się zrobiłem miękki, ale... Ja powiem wam tak, ja, ja Mariczego po prostu nie znałem. Dla mnie to była legenda, to była legenda, jak jak ja się przyłączyłem bo w 85 roku, to Marici i tam grupa tych starszych baktów, to dla mnie byli po prostu ludzie z nieba, nie? Pamiętacie, pamiętacie tam farmę przy Antipur, która była tajna, tam tylko można było po inicjacji, wrzeć. to były fascynujące rzeczy. Marici mi się zawsze będzie kojarzył z taką osobą totalnie nieprzywiązaną i zawsze będę pamiętał, że on stał za mną i tym swoim głosem takim, który tak nie wiadomo, bo skąd się rozchodzi, nie? Przychodził i zaczynał coś mówić. I ja do końca nie wiedziałem, czy on się ze mnie nabija, czy próbuje mi coś powiedzieć takiego, nie? Był po prostu taką tajemniczą osobą. Ja go też znałem później, bo wiecie, że... że no, nie jestem że tak powiem... W nurcie. W, w tym głównym nurcie, o może tak. I... i tak jak część zresztą tutaj, tak czy inaczej. No ale A jest Co e... nie, tam prezydent, to była, to była funkcja. Ja wiem. No wyrosliśmy, przeżyliśmy różne fajne czasy i od Mariszego, na przykład, nauczyłem się tej rzeczy, jak, jak wykąpać się w jednym litrze wody, bo po, po, pojechaliśmy kiedyś na, ja już nawet nie pamiętam, gdzie to było. Żarły nas komary po prostu żywcem, bo w Indiach to one takie wychowane są. przylatują tylko w nocy. W Polsce żarą dzień i noc. I byliśmy na jakimś takim programie, gdzie, gdzie Mariczy po prostu, jak on to robił, zresztą pamiętacie, on miał takie dłonie specyficzne, a znowu pamiętam jego dłonie, pamiętam jego ruchy i on się potrafił tym litrem, po prostu idealnie w tej gamczy, bo to przecież w gamczy wszyscy musieliśmy się wykąpać, łącznie z umyciem głowy, nie? Ja się od niego nauczyłem właśnie, jak to zrobić. Na szczęście w Stanach mają galon, to trochę więcej litrów jest. To może trochę łatwiej. I Mariczy był niesamowitą osobą, e on był właśnie tak, jak wszyscy mówili się, no znowu moje, moje doświadczenie jest takie, jakie ja tam pamiętam. Marici, no, był człowiekiem, który rozprowadzał w książki, przez niego ludzie się przyłączali. Inny Bakta, dzięki któremu ja też tu jestem, Wajba Sfata, też już nie jest z nami, też, no, byłem w tym czasie akurat w kraju, ale, ale no, dowiedziałem się już, że to było po wszystkim, nie? Także... Marici, Marici był dla mnie niesamowitą osobą, bo, bo to był ten moment, kiedy ja zostałem prezydentem tutaj. No, pamiętacie, nie? Kasa, żeśmy się wszyscy borykali. Ja pamiętam czasy, kiedy w Nowych Ostrowach żeśmy y, kukurydzę pastewną jedli, bo nie było po prostu kasy ani niczego do jedzenia, więc żeby nie połamać zębów, żeśmy rwali tą naj, najtańszą. Patry nam przywoził, mleko w proszku załatwiał. Gdzieś z Warszawy chłopacy przywozili, tam z Milanówka nam jakieś. Dostały po prostu, no, no były ciekawe czasy, nie? Że my to wszystko żeśmy... I Marici to była pierwsza osoba, która, no wiadomo, był niepokorny, zaczął sprzedawać obrazy, które były potępiane w tym naszym kraju, ale... No, po prostu miał dużo, dużo pieniędzy i, i, i pamiętam, to, to, to ja się teraz mogę przyznać, ale to były czasy, kiedy przychodził Marici i mówił, Marici, dawaj forsę, nie? I Marici, i Marici... Aha, i Marici tak, tak wyciągał, dając do zrozumienia, że po prostu ma, ma grubą... My nie byliśmy kasy, ani, ani po prostu, no... Pamiętacie, jak było, nie? ja z nimi miałem akurat taką relację, że ja, no, nie, nie, te, Ta nasza relacja była taka, no, bardziej chuligańska, no. Tak, tak, no. On taki, on tam zawsze mi coś dogadywał, a ja mówię, no. Mówię, Mar Mariusz, nie dawaj kasę, bo nie mamy pieniędzy, nie? A on tak wyciągał pajtę, dając do zrozumienia, że w tej kieszeni po prostu, którą mam wypchaną, jest więcej. Więc ja stawałem naprzeciwko niego, on mi tam dawał te pieniądze, ja mu z kieszeni wyciągałem, a on w tym czasie trzymał te pieniądze u góry, nie bronił się i krzyczał, pomocy, pomocy! Zobaczcie, co prezydent ze mną robi! To był to, to po prostu niesamowity człowiek. Ja nigdy takiej osoby nie spotkałem, która by tak, tak była nieprzywiązana, ilu on baktą pomógł, ile mieszkań zostało kupionych, ile fur, ile biznesu stanęło. To są nie, nie, nie, nie, nie, do, rzeczy nie do pisania, nie? Ja sam mam trochę też znowu żyjemy, to już jest trochę lat później i, i mając doświadczenie, widzę, co z ludźmi się dzieje, kiedy zarabiają pieniądze, sam, sam mam doświadczenie, gdzieś tam ktoś bogaty został w rodzinie. Ludzie zmieniają mentalność, ludzie, ludzie zmieniają swoją świadomość, otaczają się. D durniami, no, ludźmi przypadkowymi, tak, tam, tam nie ma żadnych relacji. A ja Marici był, a Marici, zobaczcie, no, do końca, nie, jak ja usłyszałem od, od, od Divi, że, że, ktoś mu 120 jeszcze złotych na końcu karty to jest w naszym, w tym miejscu tacy są ludzie. Ja mam tylko taki przekaz, zostało nam, znowu będę ryczał, ale zostało nam niewiele czasu i mnie, mnie, tu nie ma, bo tu nie mieszkam, ale szanujmy się nawzajem, bo będzie nas, po prostu będziemy się wykruszać, ja wiem, że to jest proces, każdego z nas to czeka. Dzisiaj jechałem, przede mną 50 metrów był wypadek, po prostu, żebym, żebym nie jechał 50 metrów, może, może bym nawet nie dojechał dzisiaj, taka, taka, po prostu karma, ale szanujmy się nawzajem, wiecie co, zatrzymajcie się, ja wiem, że, że każdy ma swoją sprawę, że każdy ma, ma, ma pracę, ma dzieci, że to wszystko się dzieje, ale ale po prostu potem tylko zostanie to, że będziemy żałować, nie? Żałować, że żeśmy się nie zatrzymali, nie pogadali, chociaż przez chwilę. Sorry, że nie chcę, nie chcę, się tu rozklejać, ale po prostu, no tak myślę, nie? Szanujmy się, bo, bo przeżyliśmy niesamowite chwile, nie? Każdy z nas tam gdzieś jest, może w innym miejscu w tej chwili, ale, ale, ale tego się nie da wydrzeć, nie? Z na Tamcy, gdzie mnie policja złapała z taką giwerą, a ja chłopaką chleby wiozłem, z zastawą taką rozpieprzającą się, przepraszam, że tak powiem, którą potem tu na kupę złomu wjechałem. Policja wyskoczyła, bo w tym czasie bandyci grasowali po Polsce czy po Warszawie, a oni mnie po prostu z taką giwerą zatrzymali i ręce na maskę. Panie, ja tu tylko chleb, chłopak. Divie, którego zobaczyłem po raz pierwszy, jak przyszedł, to nie wiedziałem, że tak ludzka istota może wyglądać. Miał taki trójkąt i takie bary, że nie wiedziałem, że tak ludzie mogą wyglądać, nie? A jego znowu zauroczyło, że się z malim witałem. No i tak każdy ma jakąś historię, nie? Dzisiaj ostatnio oglądałem, no bo mam Kolejną żonę, w każdym razie pokazywałem jej, gdzieś tam, w, w, numer 3, no właśnie, trzecią. Do trzech razy sztuka. W każdym razie gdzieś tam oglądałem zdjęcia z Gdańska i, i pojawił się klub ŻAK, który kiedyś, teraz jest tam nowym domem, nowym... Władz miasta. kiedyś to był klub ŻAK. Ja mówię do mojej żony, mówi: zobacz, to jest klub, do którego z psychiatryka, po południu jeździłem na wykłady, nie, bo byłem w psychiatryku, musiałem wojska uniknąć, no takie były czasy. Także dziękuję wam bardzo i przepraszam, nie chcę was tu rozklejać, ale po prostu szanujmy się nawzajem, bo będzie nas coraz bardziej brakowało. Ja wiem, ja też wierzę w to, że życie się nie kończy, sam mam doświadczenia, mówiliśmy o mistyce, ja wyszedłem z ciała parę razy świadomie, czasami nieświadomie. Życie się nie kończy, ono jest kontynuacją, nigdy nie stracimy siebie tym, kim jesteśmy. To nie będzie Tomek Wiśniewski, tak jak nam mówiono, filozofiana mówiła, że to jest tak jak sen, budzimy się ze snu i takie to było moje uczucie, ja tu nie chciałem wracać, jestem, mnie to męczy, bo ten świat jest tak skonstruowany, że ciągła jest walka, zobaczcie, pieniądze, starzejemy się, ciało nie nadąża, ale to są właśnie te ważne chwile, my, my, te spotkania, nikt w kieszeniach nic nie wyniesie, nasze przeżycia, nasze doświadczenia, nasza miłość, zatrzymajmy się, czasami pogadajmy, Nie dużo trzeba, nie? Brakuje czali, brakuje Wajwaswaty, brakuje wielu baktów. Dziękuję wam wszystkim I, i, i ja się cieszę, że mogłem w tym czasie być, no, nie zdążyłem zobaczyć Mariczego, wiem, że to ciężki moment, wiem, że też ryżo jeszcze na dodatek mam zostać pielęgniarką, więc sobie już wyobrażam, co będzie. Harry Wall. Dziękuję. Ta, ta mocha jako płaczka pierwsza mnie zainspirował, za więc już się nie będę wstydził. I ta kwestia, kompania się, Mariusz, była naprawdę ekspertem w wykorzystywaniu materii do ostatniej kropli, zakompanie się tym, tym jednym litrem płynu. Ja miałem podobne doświadczenie, Mariczy jakoś, jako że był pierwszą osobą, która mnie przekonała do książek, bo mi w przeciwieństwie do Amali kolorowe okładki się zupełnie nie podobały i… Przez lata, na początku lat 80. spotykałem gdzieś tam ludzi sprzedających kolorowe książki, patrzyłem na nie, Indie mnie bardzo interesowały, ale to wszystko była dla mnie estetyka bliska świadkom Jehowy, <śmiech> których specjalnie nie poważałem i książek baktowskich nie kupowałem. W 83. roku Mariciego zobaczyłem po raz pierwszy w, na, na programie, w, na którym on nie powiedział ani jednego słowa, zrobił na mnie największe wrażenie. <śmiech> Maturapati, człowiek, który się pojawił przy kremacji, na końcu on prowadził wykład i grał na, na, na kartalach, na tych dzwonkach. Wajwaswata, o którego wspomniał Tamocha, który nie żyje, się śpiewał, a Marici bębnił, <śmiech> bo był wyśmienitym bębniarzem legendarnym, i siedział sobie z tyłu, e, i nic nie mówiąc, uśmiechał się e, e, i robił miny, z, e, które wszyscy już poznali później. E, minę człowieka, który wie, ale nie zawsze musi powiedzieć. I z tej, z tej trójki e, e, po, po wykładzie stwierdziłem, kurczę, ten jeden to chyba jest wiedzący, <głosy> <głosy> a ci przed nim to są dzieci. <głosy> I tyle było przerwy na, na dwa lata, gdzieś tam jakąś książkę, na szczęście była niekolorowa, taka bezdebitowa publikacja, gdzieś tam poczytałem od Kula Pawany, Ale generalnie w koło skony jakby z daleka. I, I dwa lata później dopełniałem żywota w Bieszczadach latem zawsze. I, i jako że już jedzenie połękowskich jabłek się mi znudziło to pojechałem do najbliższego miasteczka, do ustrzyk dolnych, żeby się zaopatrzyć i w tych ustrzykach dolnych e, zobaczyłem człowieka, który siedział na dworcu autobusowym, to jest to, że ktoś tutaj z was powiedział, że Maryci docierał tam, gdzie nikt inny by nie dotarł, no więc on dotarł w te Bieszczady i chodził własnymi ścieżkami, czyli jakby nie, że organizacja, nie, że ktoś go wysłał, nie, że ktoś mu kazał nieść Słowo Boże, jak to w nie też bywało. Nie, on po prostu miał ten plecak i wyszedłem z autobusu jakiegoś i Szczyki Dolne w tamtych czasach to było takie miejsce, że jak ja pierwszy raz przyjechałem tam kilka lat wcześniej, to miałem wrażenie, że bo zaraz postanie wojennym, że ja jestem w innym kraju. Nie, nie, nie we Francji, bynajmniej, że po prostu to jest. Boże jest Jakaś Syberia z czasów Dostojewskiego. To niedawno. To był 82 rok. Pijani ludzie, drwale, wszystko jakieś inne. Ja pochodzę z Wielkopolski, dla mnie to był szok. I. I w tym, w tej atmosferze, y, y, y, widzę jakiegoś zadowolonego człowieka, który na trawniku rozłożył te kolorowe w cudzysłowie jechowickie książki, które znałem, y, pije z butelki litrowej mleko, y, zajada drzem i ma, ma, ma paje chleba. I to już wi <rozum> i no, wiedziałem, że to jest, że to jest, że to jest i zaczęliśmy rozmawiać. I on tak spojrzał na mnie, zobaczył długie włosy. I, a wiecie, Marici też był jednym z, z tej pierwszej fali hipisowskiej w Polsce. E, bardzo przyciągnął między innymi Anantę męża Amali w ten sposób, kiedy się spotkali w miejscu, w którym 40 parę lat później Marici odszedł. To było w, w przychodni na, na Wolskiej. O, oboje z, obaj z żółtaczką. No więc Marici pewnie z sentymentu on wyłapywał hipisiaków <coughs> i zaczęliśmy rozmawiać i przy tej rozmowie wyszło na jaw, że on dwa lata wcześniej był na tym programie, że to był właśnie on, ja, ja go rozpoznałem i on, y, ten, ten jego personalizm i widzenie człowieka, on widział, jest koniec wakacji, y, jest człowiek, który za bardzo nie wie, co ze sobą zrobić, skoro siedzi gdzieś tam w lesie y, Namówił mnie na książki, dał mi jakiś mega rabat, to a propos, to ja powiedziałem o tym robieniu biznesu, że on właśnie nie, nie wiedział jak biznes robi i on tak naprawdę wiedział jak biznes robić, bo jemu ja nie zależało na pieniądzach i widział, że to jest dobra inwestycja i po prostu sprzedał mi te książki za połowę ceny, dla mnie to były wszystkie pieniądze jakie miałem, także moje wakacje się skróciły. Ale Mariusz mnie od razu pocieszył, powiedział, słuchaj, mam takie miejsca, tam jest dużo jabłek, Bo ja mu o tym jedzeniu jabłek wspomniałem. I to było, mówił o farmie właśnie w Ostrowach, że tam jest sad i tam jest dużo darmowego jedzenia, na pewno masz trochę czasu przyjeść I tak mnie złowił, a później i przy każdej okazji, ja byłem studentem, on się mną zajmował i czasem w sposób, w który się od razu czułem wyróżniony. Którejś jesieni właśnie w tym gospodarstwie w Ostrowach, to było miejsce bardzo surowe. Nie wiem, czy byliście w tych latach, no na pewno Ramaciuta był. Była tam łazienka z ludzie się po po polewali ogrzaną albo nie ogrzaną wodą. Ale, ale to jeszcze przed studnią, jeszcze nie było tego drugiego budynku który ty znałeś. Był wcześniejszy. I jedna, jedna część tego budynku była w ogóle nie zamieszczona, to była rudera po jakiejś, po jakiejś starej karczmie. A druga część była zamieszkała przez baktów i, i tam zawsze się tworzyły kolejki wcześnie rano, bo to rytuał taki krysznejski przed programem wszyscy chcą się wykąpać. I przyjechałem jesienią i już po tym, jak on mnie tam złowił, i była długa kolejka, jakieś 80 osób do polewania się wiadrem. A Marici tak puknął, podszedł do mnie, a ja stoję w tej kolejce, wszyscy półprzytomni, bo to wcześniej on puknął mnie z tyłu mówi: chodź. I mnie wyprowadził z domu, mówi: Ja ci pokażę, jak się prawdziwi jogini kąpię. <laughs> I to był koniec listopada, gdzie on mnie prowadzi, ale po prostu to jest magia taka. Y jego osobowości, że bym mnie zaprowadził do piekła, to bym poszedł za nim wtedy. I on mnie zaprowadził do ogrodu, e, gdzie była taka komórka zbita z dech. W tej komórce nie było podłogi, było klepisko, na tym klepisku była jedna deska. E, on przyniósł wiadro, weź wiadro, wiadro właśnie jakieś z, z, z wodą. Było pieruńsko-zimno, koniec listopada wiejący wiatr na i tak się kąpią jogini. Rozebrał się do, do majtek, zwanych Kaupiną po indyjsku, polał się wodą, a ja pomyślałem sobie, że może nie zawsze dobrze jest w ciemno za kimś, ale już nie miałem po prostu, nie miałem siły, żeby się schańbić jakimś wycofaniem i, i na jego oczach zrobiłem to samo, szczękając zębami. Tak, tak, tak. Także tak się postępował bardzo personalnie. A odnośnie tego właśnie, tego nieoceniania, o, o którym Divia, Divia wspomniał, to to, że on pozwalał zabierać sobie pieniądze, to, to była jego świadoma strategia biznesowa totalnego nieprzywiązania. Że on obracał tą materią tak jakby to była zabawa, coś, co mu zostało dane, użyczone, on oczywiście wkładał w to duży wysiłek, ale tak jakby on miał tą świadomość, o, o czym Tamocha powiedział, że, że nic ze sobą nie zabierzemy i po prostu on się bawił tą materią. Widział kogoś, ktoś potrzebował, weź. On nie myślał, że, że przecież on tą chorobę 40 lat przecież ze sobą niósł tak, <śmiech> tak długo, że, że będę potrzebował może kiedyś środków, może na leczenie, może cokolwiek. Nie. I, i, I wydaje mi się, że, że koniec końców to nadszedł na swoich warunkach. Rada Czarem-Prawu, coś chcesz powiedzieć? No, jeszcze mogę. To po pierwsze, jak ktoś od jakiejś odchodził, to tak mnie to nie, jakby nie, może tak sobie usiadę, jakby to tak mnie nie brało, a rasaracz, taki bakta z Bielska, do mnie napisał SMS-a. ja zadzwoniłem, że Marici odchodzi, że to są już nie są dni, tylko są to godziny. No i tak właśnie moje serce poleciało, jak, pszczo jak pszczoła do miodu, że po prostu chciałem do niego, nie? No i rasaracz powiedział, że on pomógł wielu, tysiącom, dzięki niemu my tu jesteśmy, wielu baktów, nie? Tak sobie uświadomiłem wtedy, co on dla mnie zrobił tak naprawdę, nie? I i tak, właśnie teraz, Wy, Wasze słowa, tak potwierdziły to, to, co ja też myślałem. Także chcę się podzielić czymś tutaj z Wami, potwierdzić parcerandy i Pragi, szczególnie te słowa. Właśnie też, on nie oceniał, był bardzo pokory, bardzo skromny. I w dniu, jak kiedy odchodził, to ja, ja pisałem takie na Divi te, takie jakby wspomnienie o Maricim, bo go zobaczyłem w, w, w, na, w piwnicy pod Baranami w Krakowie, jak ja się tam przyłączałem. Zobaczyłem plakat. Y, y, Bhakti yoga, yoga miłości i miłość, no po poczyciąga i poszedłem na ten program i Marici był tym, który w pięknej, białej, białej Harinamce robił taki kirtan, że krakuskie, takie wiecie, damy tańczyły naprawdę jak, jak z Goloki Gopi. To był po prostu, Marici był ekspertem w tańczeniu, znaczy w śpiewaniu, wprowadzeniu kirtanów, to był nektar po prostu. Ja tam byłem do niego tak przyciągany, że zapytałem się właśnie, co ten znak znaczy, i wykład dał porandara, z kolei badżan śpiewał wajwa swatamanu. To są tacy, można powiedzieć, dla mnie mistrzowie, osoby, te, jak tu, któryś z was powiedział, że to są osoby z wyższej półki. Tak jak później go potem bliżej spotkałem, jak Dżagat Siwa był na Zymywaku w, Józef, w Józef, gdzie to było, w Józefowie. W, Józef, w Józefowie. Nie, w Józefowie mieliśmy taką świątynię. Nie? Ja się przyłączyłem. Tam przyjechałem i, i postanowiłem, że się przyłączam. Nie? I, I tak sobie właśnie dzisiaj uświadomiliśmy, bo miałem taki sen z pancia tatwą. E, pięć osób mi się śniło naraz i to takie błyszczące, złote postacie. takie. Kci, kci, kci, kci. I to było płynne złoto. I to trwało dosłownie dwie sekundy. nie? I na koniec Gadadhar zrobił taki tylko koniec tego snu. I wstałem z tego snu. No taka, taka łaska szczęście. I Marichy mantrował. Już kończył swoje rundy. Nie? Ja tak naprawdę właśnie chciałem wstać wcześniej niż on. Miałem takie, że widziałem, że on wcześniej że on musi, miał, musiał mieć smak. Nie wiadomo, czy to nie była jego łaska, tak nawet dla mnie też, nie? Także to było takie... Ja z nim miałem bardzo mało kontaktu, ale wam opowiem właśnie coś jeszcze o takim moim ciężkiej chwili upadku, bo ja tam byłem kucharzem, zmusili mnie tam, żebym był kucharzem na farmie i stamtąd uciekłem, wyjechałem poszcząc 20 dni, uciekłem stamtąd właśnie z tego, tego i i potem wchodziłem, w w dietę w Krakowie na halawową, że co dzień nie była halawa, po tym poście, wiecie, efekt jojo. I pojechałem na spotkanie, gdzie właśnie Maryci był, w jakiś program, nie wiem, gdzie co było, to nie był, to nie był ten y, y, Jarocin, tylko jakiś inny jeszcze program, gdzie baktów się zjechał pełno. I ja tam z takim zacukrzonym ciałem przyjechałem i wszystkie komary, które były na tym, właśnie na tym polu, siadły na mnie. Mi był tak wstyd, wiecie. Jeszcze byłem taki świński, że, że zacząłem jakiegoś baktę, który tam mu się noga podwinęła, czupa czy coś, zacząłem krytykować w gronie baktów, nie? I wszyscy baktowie aż tak ode mnie odwrócili twarze, ale, ale Marici nie odwrócił, nie, nie, ten, nie, nie odwrócił. Podszedł do mnie i zaczął mnie z tych komarów, wiesz tak, odganiać. Zawsze od niego czułem wielkie ciepło takie, jakby, jakby to był właśnie mój taka, taki mistrz duchowy, nie? Czyli nawet później, jak tu właśnie już ten wykruszała się ta gwardia Brahmaczarinów świątynnych, to wszyscy gdzieś tam wyjeżdżali się, żenili, została nas tutaj garstka, żardziwe do tej pory został. I zobaczcie, i wtedy Maricie do mnie podszedł i tak mi powiedział, bo są różne polowania, wiecie, na dwie strony na męża, na żonę i ja tak Ja też byłem w obiektym jakiegoś tam się dziwię, ale Maricie powiedział, jak się żenić im później, tym lepiej. To było tylko tyle. Dlaczego później? 50 ja mam teraz 54, nie damy się ożeniłem, właśnie tak prawie, prawie. 20 lat mniej. O, no, no, no, no, to ale to tak. dlatego, że sikawka służyła do sikania 18 lat, to było tylko wiesz, taki długi celibat. Nie? Także Bóg daje 10 rękami, że dwie nie przyjmą, a jak on zabiera, zabiera 10 rękami, że dwie nie obronią. Tak krótko mówiąc. Słuchajcie, chcę, chcę tylko powiedzieć Warioczani, to jest taki bakta, który napisał piękną pieśń. Tutaj ja go nagrałem, ale to nagranie jeszcze mam, bo teraz się przeprowadziłem. Chcę wam tę pieśń zaśpiewać, jak pozwolicie w podzięce do Harikesi, w podzięce do wamary i w do tych, którzy jakby pomogli zrobić postęp, także może nieudolnie, bo to jest premiera tej pieśni moja. Ja, ja, ja śpiewam tego rekre... Nawet, nawet bez tego, bez mikrofonu. I ta pieśń też potwierdza to, co właśnie wy, wy, wy tutaj mówiliście. Można ją zas zastosować do, Marcie do Marciego. Dzięki Tobie poznałem książki Prabupada. Pada. Dzięki Tobie poznałem smak Kryszna Prasadam. Dzięki Tobie poznałem święte imię Pana. Dzięki Tobie. Dzięki Tobie. Dzięki Tobie moje oczy nie są jak pawie pióra Dzięki Tobie moje uszy nie są jak nory Dzięki Tobie mój język nie jest jak język żab Dzięki Tobie Dziękuję Ci prabu Gdziekolwiek jesteś dziękuję Ci prabu Cokolwiek robisz, dziękuję Ci Prabu, Cokolwiek myślisz i czujesz, Dzięki Tobie. No i taką jeszcze jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, podzielić się, że Marici był dla mnie wzorem właśnie Sakirtanowca, był takim idol, idolem, chociaż dużo nie miałem kontaktu z nim, ale ale po prostu przekazał jakby taki, taki smak, jego uśmiech. Właśnie pamiętam, napisałem to, jego, jego uśmiech jest niepowtarzalny. Właśnie nie, nie widziałem takiego uśmiechu, tak samo nie widziałem rzęst, takich oczu, takich powiek błyszczących, bez jakichś tam, wiecie, po prostu był atrakcyjną osobą. Mocnych rąk, dłoni czy stóp, które były naprawdę jak lotosy. Także taką postać mam i jakby mimo, że był nie tak blisko mnie, ale jakby jakby takim był wzorcem, dlatego właśnie tu jestem i, i właśnie byłem przyciągnięty do niego. I po śmierci też jakby się pojawił przede mną, chociaż nie jestem mistykiem żadnym, ale się pojawiła taka jakby jego piękna twarz, taka przede mną, nie, nie jeszcze się tym, ale jakby, jakby przyszedł do mnie, nie? że to jakby odzajemnił moje do, do siebie uczucie. Coś tam pewno jeszcze, jeszcze mam, ale, e, ale nie chcę Was tutaj e, męczyć. Mam jeszcze jedną pieśń okolicznościową, ale tutaj jeszcze też niektóre osoby pewno chciałyby powiedzieć, ale… Tak? Natacz, chcesz powiedzieć, tak? Proszę bardzo. Tylko, że mamy problem, bo no, moja żona mówi po angielsku. Bo to nie jest problem, to jest wspaniale, że... Po tak, że... Nie, ja myślę, że, wiesz, nadajecie na falach takich wspólnych, wiesz, y, y, y, y, y, y, y, porozumiewacie się językiem duszy i nawet jeżeli niedokładnie przetłumaczysz, wszystko na polski to i tak będzie wiesz lepiej niż gdybym ja to tłumaczył dobrze może tak? to proszę ja dam mikrofon Chciałabym powiedzieć kilka słów, nie chcę ich czytać, mam y, książkę od Mariczi... That's from Marici. To jest moja żona. Dobrze. Poznałam go znacznie później niż większość z was, możliwe, że w 96-tym. And, uh, so... Nigdy I nie wiedziałam, że był tak wielkim bohaterem pośród was. a Ale nice, uh, and, uh, and miał wspaniałą uh, naturę, delikatną i cudowny charakter. So he, he like a family. Zaczął to, być to jak us. rodzina dla nas. Yeah. And, uh, i was really shocked when I heard that he's in the hospital. And my only thing was that I bought the ticket immediately that I can come here to see him. <coughs> But I couldn't get a ticket for Friday, and anyway, it would have been too late. So I really regret that we couldn't be there for him to serve him but i he he will be okay, he's okay. I jest jest w to me, he always appeared kind of conflicted person. <laughs> <laughs> go jako taki, taką osobę, miał, uh, Conflicted person, but, uh, <coughs> <coughs> jak gdyby miał taki conflict Like he was concealing something. Takibu Very deep yearning he had within his heart and he was playing very often really dumb person, <laughs> yeah. <laughs> And he was he, trefnisha, he, trefnisha, yeah, trefnisha. Yeah. and he was too he had some crazy idea i mean like really strange ideas and but despite of all this he he had such a beautiful nature and and he couldn't hide it you know so I know that you know many people remember him from the past but i remember him the way he was for the last years and last 20 years or so and in one sense his death was more difficult than the death of my mother-in-law two days earlier or in one sense, day earlier Bardziej bolesne niż odejście uh, mojej teściowej. Mojej we, we didn't say Ponieważ my nie zdążyliśmy pożegnać się z nim. Ok, that's all I wanted to say. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Jest, znacznie mogę tylko powiedzieć, że jest, moja żona nie spała całą noc. Wczoraj studiowała się nad Bhagavatem 11 kanto. Cały dzień w Helsinkach jeszcze uh, i całą noc pisała. jak to już to oto kryszna mówił o tym, żeby doceniać się nawzajem, Nie wiele czasu zostało um, no ale emocje wzięły górę ale czas możemy czas, użyć. Czas chciałem tylko jeszcze dodać że właśnie takie odejścia bliskich osób przyjaciół, czy rodziny właśnie stwarzają są takie, taką ostatnią lekcją dla nas na my żałujemy, że nie mieliśmy z nim kontaktu, nie otrzymaliśmy z nim kontaktu a, przez te ostatnie lata. Nie słyszałem, że wielu baktów a, też zarzucało to sobie. się po śmierci naszych bliskich i gloryfikowali ich i doceniali, tylko żebyśmy żebyśmy doceniali siebie już teraz nawzajem, żebyśmy widzieli serca, serca nasze serca, żeby postrzegać tą duszę w tych różnych ciałach taką, jest taką lekcją właśnie lekcją życia teraz sama prawo chciałbyś coś powiedzieć? Właśnie z Maricim, który mnie tam zabrał i poświęcił mi ten czas, żeby... Ja pamiętam, wtedy byłem takim jeszcze młodym baktą i taka była pierwsza lekcja od Mariciego w samochodzie. Jechaliśmy całą drogę, ja po prostu intonowałem całą tą drogę, Hare Krishna, Hare Krishna, z czapasem. Marici milczał. I ja tak całą drogę myślałem, ale jak to? Taki Marici, taka legenda. W ogóle nie mantruje, o co chodzi? Am Amarici całą drogę milczą. I kiedy y, w tej podróży wypowiedział tylko jedną mahamantrę, w trakcie jak jechaliśmy, ja tej mahamantry nie zapomnę nigdy, nigdy w życiu, bo to była taka, wiecie, taka, taka prawdziwa mahamantra. Jedna, to była taka lekcja. Pamiętam takie urywki, pamiętam, ponieważ. Y, byliśmy sąsiadami przez pewien czas i budowałem mu dom i, i to, był taki, to były takie małe rówki. Przyjechał na taką inspekcję, on przyjeżdżał sprawdzać jak postęp budowy, ponieważ ja budowałem w tym czasie dwa domy, jego i swój i tam pamiętam, że były wykupane takie fundamenty, które były takie na prawie 2 metry. Tam było w środku błoto, glina i Marici chodził tam wokół tych fundamentów i w pewnym momencie zobaczył tam żabę, że ona tam była. I słuchajcie, on był ubrany na biało w ogóle. I jak on zobaczył tą żabę, to on po prostu od razu wskoczył do tego dołu. Cały się oczywiście, wiecie, w tym błocie wybrudził. Ale on tą żabę po prostu podniósł. On podniósł ją tak, jak to by była ludzka istota. I, i, i po prostu ją wypuścił z tego, uwolnił ją. Słuchajcie, to, patrzeć na to, jak to Marici robił, to było bardzo takie no, niezwykłe doznanie dla mnie. On po prostu traktował wszystkie żywe istoty na równi, to było, można było zobaczyć. Także przebywanie z nim to były ciągłe lekcje dla mnie. Był bardzo niezwykłym sąsiadem, też taką osobą, która zachowywała się faktycznie w niestandardowy sposób. Jeśli było mi w domu jakiekolwiek spotkanie, Marici się pojawiał bez zaproszenia zawsze przychodził, na każde spotkanie, które u mnie w domu się odbywało, po prostu Marici się zawsze pojawiał, pomimo, że wydawało mi się z jednej strony, że my nie jesteśmy, jesteśmy sąsiadami, że nie jesteśmy aż tak blisko, bo ja nigdy nie mogłem powiedzieć o sobie, że byłem przyjacielem Mariciego dla mnie to była taka trochę inna półka faktycznie i ja mogłem się tylko od niego uczyć, ale on zawsze się pojawiał i natychmiast jak się pojawiał, to stawał się duszą towarzystwa. Wszyscy siadali wokół Mariciego i Marici jak wiecie, snuł te swoje takie wielowątkowe historie, które prawdopodobnie każdy wyciągał z tych jego historii, no chyba coś innego, tak mi się wydaje. Także ten jego czarny humor. <grytanie> Były takie sytuacje naprawdę bardzo śmieszne czasami. Pamiętam taką sytuację... On miał taki ciągły konflikt z jednym sąsiadem do, do, do tego stopnia, że ten sąsiad w pewnym momencie, któremu się nie spodobał dom, który Marici wybudował i ten projekt, mówi, to ty musisz tutaj posadzić drzewa, żebym ja nie widział tego twojego domu. To była taka krytyka, więc Marici po prostu za własne pieniądze zasponsorował drzewa, które tak się rozrosły, słuchajcie, jak na ironię, że całkowicie zasłoniły, y, zasłoniły tego sąsiada, tak że on praktycznie nic nie widział, co się działo za tych drzew. Tak, to od razu tak, ale one później jeszcze tak się rozrosły i to w takim błyskawicznym tempie, że ja się zastanawiałem, co to za drzewa, które tak rosną w ogóle. To tak jak wiecie, za zrządzeniem opatrzności po prostu w ciągu dwóch, trzech lat to był... Pff. Także było takich y, Był sytu spokój. sytuacji. Był bardzo osobą. Był bardzo taką no, towarzy towarzyską osobą i zawsze się zachowywał jak dżentelmen. Ostatni raz go widziałem pół roku temu, jak, jak przyszedł do mnie i y, y, y, po prostu przekazywałem mu jakieś obrazy. I wtedy już widziałem, że to już istnieje ten Marici, że się kompletnie zmienił, że był taki trochę już zapadnięty w sobie, ale no, y, zrobiłem mu jakiś prezent i Marici tak się uśmiechnął i takie jego ostatnie słowa, on mówi tak do mnie, no ty wiesz, ty, ty wiesz nawet jak u Marylaka postawić na nogi, <laughs> że to był ten jego taki humor, że, że no, y, to był takie ostatnie zdanie, które do mnie powiedział i które to było moje ostatnie z nim spotkanie i powiem wam, że przez te ostatnie dwa dni to chodzę taki trochę, taki jestem inny, poczułem taką niezwykłą pustkę, pomimo, że wydawało się, że ja go tak naprawdę nie znam, że nie byłem tak z nim blisko, pomimo, że byliśmy sąsiadami. Ale on pozostawił po sobie taką niesamowitą pustkę i wydaje mi się, że dopiero teraz, jak przez te dwa dni chodzę i ciągle myślę o nim, ilu on pomógł osobom i jako wielbiciel, jako nauczający i później jako osoba, która prowadziła biznes, która pracuje u mnie dwa raka, który też... No z kim się nie rozmawia, z kim, kogokolwiek, jakikolwiek przykład się nie weźmie, to w jakiś sposób Marici dotknął tę osobę. Pomagał, kupował maszyny. Ja również mu osobiście bardzo wiele zawdzięczam. Wydaje mi się, że większość baktów tutaj również i... i Hare Krishna, to wszystko. Bo zbliżamy się do godziny 19. Nie wiem, jak długo jeszcze będziemy mogli kontynuować, ale chciałbym zapytać, bo już baktowie powoli wychodzą, czy moglibyśmy się dowiedzieć, kiedy będzie ceremonia pogrzebowa i gdzie? Tak. I w jaki sposób się dowiemy, czy nie wiem, Jacket Siwa prawo ty mógłbyś jakoś poinformować, tak? To byśmy bardzo prosili, tak, bo, bo na pewno jeszcze więcej osób niż tutaj chciałoby wziąć udział w ceremonii. Dzisiaj jesteśmy tutaj w gronie tych osób, które się dowiedziały w, w, tak indywidualnie lub poprzez media społecznościowe, ale myślę, że na pogrzebie jeszcze więcej osób będzie, więc byśmy bardzo prosili o informację. Ale mniej więcej to może być wtorek, środa, czwartek? Do końca tygodnia. Dobrze, to, to poprosimy, tak prawo, żebyś może... Tak. Ja tylko chciałem jedną rzecz mam dwie minuty, mówiliśmy tutaj o docenianiu baktów, warto, żebyśmy wzięli również pod uwagę, tej osoby tutaj nie ma, ale jak chciałem o niej powiedzieć dwa słowa, smaraty prabu, który w ostatnich latach życia również pomagał Mariciemu, który jak gdyby aranżował również rzeczy dla niego, ja wiem to, z smaratią rozmawiałem osobiście kilkakrotnie, mimo, to, że mimo że tutaj go nie ma, ale wypada powiedzieć o nim właśnie dwa słowa o tym, że mimo tego, że byli pracownikami, współpracowali ze sobą w biznesie, ten Smaratia była osobą, która również przeniosła takie relacje osobiste, które miały na płaszczyznę właśnie życia Mariciego. To jest oczywiście dalsza historia, ale kiedy mówimy o i też mówimy o tym, osobach, o tym, co nas z nimi łączyło, musimy też pamiętać o tym, którzy pomagali mu też w takich drugich momentach. Asmaratia był tą osobą, która bardzo się nim opiekowała. Tylko tyle. 1 litr wody, 1 litr cukru, wymieszać w ciepłej wodzie. Patent, patent był inny. Ocinało się tą, to jest pokazał, obcinał się tą torebkę, do środka wylewałeś oranżadę, y, y, płatki zamykałeś to na końcu i mieszałeś. tak jak z tuby mogłeś wyciskać, to bezpośrednio do, do ust. To był jego patent na zęki. Pamiętasz? Tak, Bardzo energetyczne to było. Takie wprawiało w dobrych położyło? Tak, tak. I wtedy zaczynały, się, wtedy, wtedy zaczynały się opowieści. Jeszcze dzisiaj można powiedzieć. późnych tak. godzin nocnych. Ja z dzieciństwa pamiętam, jak on siedzi przy talerzu w, i, i zawsze był dżem. Chyba biały ser, Odstała. nie jestem pewna. I on właśnie tak wymiatał czymś tam sobie, wy, wymiatał ręką. Tak, ręką tak, wymiatał, tak, I zawsze był ten dżem w talerzu. I ten, tak, bo wielby na późnej Ja mu zawsze, jak wychodził od ręki, jak wychodził od, ode mnie z domu, to pakowałam mu, ale to ciasto, ciasto tak, ciasto no, mógł. Starałam, starałam mu się robić jakieś wegetariańskie potrawy, oczywiście zawsze na śniadanie były wegetariańskie, ale to było zawsze zapakowane ciasto i ciasto. Proszę Nando, bo ty może podsumujesz mądrze to nasze spotkanie. No ale ja Ciebie proszę. Więc ile mam Minutę. Więc ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim, że przyszliście tutaj i podzieliliście się z tym, co łączyło Was z Mariczem. Tak mogę powiedzieć na krótko, że w każdym z nas została cząstka Jego, dlatego że było tyle relacji o tej samej osobie i każdy z nas dostrzegał go w zupełnie innym świetle. Oczywiście pewne rzeczy były, czy pewne zjawiska były podobne, one się ze sobą łączyły czy przeplatały, ale w każdym z nas został inny obraz tej jednej, jedynej osoby. I również, yy, zgodzicie się chyba ze mną, i również każdy z was mógł podzielić się tym odpryskiem jego życia, który w gruncie rzeczy był ważny dla nas. Więc kiedy wejdziemy stąd i będziemy pamiętali o tym, co on zrobił dla nas i będziemy pamiętać, co on zrobił dla innych, to wtedy nasze nastawienie i nasza przyszłość będzie równie podobna. Yy, reasumując, Maricie był osobą, która przeczyła prawo zachowania energii. Mówiąc krótko, dawał więcej niż był w stanie uzyskać, ale mimo tego, że dawał, dawał i dawał, nigdy nie był pusty. I to jest głęboki mistycyz życia duchowego, że w życiu materialnym, kiedy dajemy, to musimy coś dostać. Natomiast Maciej był tą osobą, która wiecznie dawała innym i nigdy nie oczekiwała tego zwrotu. I mimo tego, to, że dawał garściami, pozostał pełny do końca. I to jest cecha Wajsznawy, o której Kryszna mówił o sobie w pierwszym, pierwszym mantrze i szopanisach, Kryszna jest zawsze kompletny, on purnam. Jeżeli Kryszna jest on purnam, to również Jego wielbiciel takim, jakim jest, jest Mariczy, jest również purnam. On purnam i dam, purnam i dam i tak dalej. Dlatego też, jeżeli będziemy pamiętać o tym, co Mariczy zrobił dla nas i będziemy pamiętać to, co Mariczy zrobił dla innych, i kiedy będziemy mogli wspólnie o tym pamiętać, osiągniemy duchowy sukces. Wtedy też będziemy wiedzieć, czy, co to znaczy być purną, czyli pełnym. Wajśnowa jest pełny, kiedy daje innym. I to był przykład wspaniałego Vajsznawy, który nauczył się dawać mimo bardzo trudnych okoliczności jego życia, w których wzrastał, o których to jego siostra powiedział, ale który również mi mówił prywatnie. Więc to jest przykład osoby, która dała wszystko, co miała i dawała jeszcze więcej. Hare Krishna. Więc dziękuję, że przyszliście i że zostawiliście tutaj wśród nas Również dla mnie, dla nas wszystkich, cząstkę Jego. Niech ta cząstka żyje w każdym z nas, w różnych okolicznościach, bo Wielbiciel nigdy nie odchodzi. On zawsze jest. Tylko szukajmy Go dobrze w naszym życiu. Te, tym, które mieliśmy, doświadczyliśmy i tym, które jest przed nami. No, dziękuję Rima, że poświęciliście tyle pięknych słów dla Wielbiciego. To, to dopiero, pocz to ja to dopiero początek. Ja wiedziałam, że przyjaciół. To dopiero początek. Początek oczywiście. Ja to byłam pierwszy raz, 20-15 lat temu, kiedyś mnie tu przyprowadził z Marcinem Małym byłam i wysłuchałam bardzo mądrego przekazu i próbował mnie nauczyć. Jeszcze chciałam coś powiedzieć, że on był jeszcze terapeutą. Mnie wyleczył z arachnofobii, dlatego słuchałam tego, on mieszkał u mnie dwa lata. Kiedy został na ulicy, mieszkał u mnie, zabrałam go do siebie i mieszkał u mnie dwa lata i mój dom był położony na, na parterze, na, na, w ogrodzie, bez schodów. I tam było, były pająki. Ja biegnąc już do pająka, on mnie wyprzedzał, łapał go i nie, ale daj mu spokój, został go I Wnosił wynosił go na ogród i za chwilę znowu wchodził. Ja, ja stwierdziłam po pewnym czasie, że pająk to jest bardzo fajne zwierzę. Już się nie Myślałam, że będę miała tego do końca życia. On ratował wszystkie pająki okoliczne na ścianach, na podłodze, wszędzie. Ale pająk też, jeśli chodzi o omeny, wciąż z omenów przynosi finanse sukces finansowy. Nie, ja był, po prostu, się po prostu... U, u, u, ekstremalnie miłosierdzia to jest cecha <coughs> ważna. Jak ja mówiłeś o żabie, mówiłeś o... Nie ma. Się, ekstremalna, ekstremalna miłosierdzia. Z komarami. Z komarami, z brywkami, ze wszystkimi, nie wiem. Gramaczy to był gryziony przez komary w, w, w Grechowicach, a no Maricie chodził za nim i odganiał te komary, bo... Ale nie zabijał komarów na sobie. Nie, Odgania. Tak. A jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, mam ostatnie zdjęcia Mariczego, kiedy to było ognisko u mnie w Lesie, w Serocku. I on zawsze chciał tam popływać na kajaku, nie zdążył. Ale kajak, jak będziecie chcieli, zapraszam do Serocka, będzie nazywał się Marici. I jeszcze w szpitalu mu, zobaczysz, jeszcze popływamy kajakiem. O, tak już, już ledwo kontaktował, powiedział. Uśmiechnął się tak i, i powiedział, że chyba gadał coś, nie, nie tak. Nie wiem do czego zmierzasz. Kiedy byliśmy, byliśmy w Sarasku. Było blisko i zaczęło lać, tak, już naprawdę, soczyście. Wszyscy uciekli no na No i Mirek to. siedzi sobie, ci siedzi na, na fotelu. on ja się patrzy na niego on się patrzy, mówię, mówię. Idziesz, on nie, ja zostanę. Mówię, tak, będziesz mógł? No załóż na mnie ten worek worek na śmieci, założyłem mi takie zdjęcie właśnie, Ja siedzi. mu zrobiłam a, zdjęcie. chciał zostać w naturze, w tym worku siedzi. Dom się buduje, więc y, wszyscy uciekli do garażu, a on stwierdził, że nie, ja chcę troszkę jeszcze w naturze pozostać. I, I założyliśmy mu worek na śmieci, mam takie zdjęcie, nogi jego tak założone i z worku siedzi w lesie. I został, został. Jeszcze jedną rzecz, którą bardzo... On robił najpiękniejsze wykłady, jakie słyszałem w ogóle w Polsce, Ja czy uważam, najlepszym mówcą przygotowany Błyskotliwość, inteligencja i naprawdę on był tak wrażliwy, że właśnie tak ktoś powiedział o tym humorze, że jak ja czułem, że on drży cały, że tak się bajem do niego podchodzi, żebym go nie uraził. Po prostu był tak wrażliwy, jakby dusza na wierzchu na, na ręce, że ja tego wykładu, który właśnie w tym Jezyfowie robił, to był, no, słuchałem całym sobą. że jest, był On miał piękną polszczyznę, tak, tak. on no, skończył technikum y, y, y, chłodnicza, nie było są wykształconą w sensie materialnym, ale w sensie duchowym i w sensie integralnym był bardzo wysoko. Prawda? Był najlepszym uczniem w podstawówce, ja byłam zawsze... A, Dorotka, a to ta siostra Mirka Rułowskiego. Zawsze było tak. tak był najlepszym uczniem w szkole. On już skończył ze studia oczywiście, tylko po prostu musiał uciec z domu. To w takim razie spotkamy się na ceremonii pogrzebowej, która pewnie będzie miała inny nastrój niż to nasze dzisiejsze spotkanie gdzie będziemy mogli połączyć się z Maricim poprzez modlitwę, poprzez wspomnienia, tak, tak rozumieć ceremonię pogrzebową, także nie ma już tam miejsca na jakieś wspomnienia, ale na taką indywidualną modlitwę. My również wierzymy, że modlitwa jest tym aktem, który może najbardziej pomóc osobie, która odeszła gdziekolwiek ona jest, więc też chciałbym prosić, żebyśmy na tej ceremonii pogrzebowej byli połączeni z nim poprzez modlitwę, taką jaką ktoś aktualnie w swoim sercu ma, tak? Coś jeszcze taką Niewypowiedzialną prośbę. Tak. Niestety mój tata zadzwonił do mnie, on zawsze był przeciwko ruch um, przeciwko Hare Krishna, tak? E, więc um, powiedział, że nie życzy sobie, żeby ktoś był w stroju. Hare Krishna na no, pogrzebie. No, Próbowałam mu to wytłumaczyć, ale... To, to nie jest żaden problem. Nie, nie, nie. To, to, to, to cywiliz. Ale zdaje się, że to, to jest, jest normalny standard, że faktowi o tym wiedzą od lat. Ale czy nigdy się tym... to było nie przyszedć? Jakaś właściwie miało Miałoby takie pożegnanie tylko na, cme na cmentarzu, tak, wstydawać. bo nie chcieliśmy żadnej przyrobić, ale ojciec długo nad tym myślał, wymyślił, że będzie jeszcze jakaś no, jeszcze, żeby było ciekawie, to chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj e, znał e, ksiądz e, Szpak, który organizował e, pielgrzymki, pielgrzymki dla hipisów i, i osób takich zagubionych, którego z kolei Maric co rok odwiedzał tak, na Jasnej Górze, mm -hmm. że no, tych tak, że odchodzą te osoby, które się tam na jakiś sposób znały w Także czekamy na imię. Dobrze. Jutro o 16.00 dopiero będę się dowiadywała. Tak, to ja przekażę tobie i ewentualnie to. Dziękuję bardzo. Marici Prabuki, Dżai. Srila Prabhupada, Jai.